Cześć, tu 314 wpl no, Jak zwykle będzie szumy, przestawianie. Moje studio to garaż, a w garażu jest echo i w ogóle twarda podłoga, więc każde przestawianie... No dobra, ale przecież nie, nie tak się zaczyna. Cześć, tu mówi Bartek z tej strony, 314 wpl Słuchacie podcastu o ważeniu piwa składającego się z mnóstwa dygresji, opowieści, dziwnej treści. Dzisiaj będę gotował, ważył piwo w stylu Pils. No i zapraszam Was do wysłuchania relacji z Ważenia. Dzisiaj jest 21 grudnia, 22 grudnia, 22 grudnia, sobota, godzina, za 511. w tej chwili zacier ma 50 stopni wsypane są wszystkie słody, ponieważ pils jest pod względem składu bardzo prostym piwem. Tam jest tylko w zasadzie można powiedzieć nawet, że jeden rodzaj słodu pilzneński. No i jeszcze taki dodatek niewielka ilość słodu kara aroma. Konkretnie to jest 5 kg słodu pilzneńskiego i 200 gram słodu kara aroma kara pils, przepraszam kara pils yy, taki jest mój, yy, moja interpretacja, mój zapis znaczy mój jak mój, no ja go gdzieś oczywiście ten przepis sobie znalazłem, troszkę dostosowałem i, i, i go tak robię yy, 22 grudnia, więc yy, właśnie white christmas, I give you my heart tak dzisiaj yy, i nie tylko dzisiaj już od yy, długiego czasu Mamy okres przedświąteczny, a już dosłownie za dwa dni będą, będzie Wigilia. Na wszelki wypadek już dzisiaj składam wszystkim słuchaczom... Właśnie sobie uświadomiłem, że właściwie to ja jestem tylko. No to życzę sobie wszystkiego najlepszego w takim razie. Skąd ta moja pewność, że nikt więcej nie słucha? Otóż stąd, że w każdym, w każdym odcinku do wygrania jest na, atrakcyjna nagroda, a nikt się nie startuje w tym konkursie, gdzie konkurs jest łatwy. Idę sobie zorganizować jakieś siedzenie, a czym e, może być siedzenie w browarze, Oczywiście będzie to skrzynka po piwie, pusta skrzynka, odwrócona, to będzie dzisiaj. To będzie moje siedzenie. Mam w tej chwili jeszcze 25 minut do następnego włączenia palnika. Zatem mamy dużo czasu, żebym mógł Wam przedstawić. Nie, oczywiście żartuję, nie będzie 25 minutowego monologu. No cóż, Dobra, koniec szurania na razie. Powiem pokrótce co w browarze, bo w browarze można powiedzieć dzieje się tym razem. Yy, udało mi się jak widać w miarę szybko jak na mnie mm, rozpocząć kolejną warkę, bo ile minęło ze 4 tygodnie? Może tak. Piwo z poprzedniej warki jest już w butelkach od tygodnia, więc w trakcie tego odcinka spróbuję, czy ono już jest zdatne. Choć yy, powinno leżeć ze dwa tygodnie, ale spróbuję, zobaczymy. Yy, także w browarze się dzieje to, że piwo już prawie dojrzało poprzednie. <śmiech> Zakupiłem trochę, trochę różnych usprawnień. Otóż w końcu mam mieszadło magnetyczne. Mieszadło magnetyczne służy do y, propagacji drożdży, czyli jest to maszyna można powiedzieć taka pornograficzna, seksualna. <śmiech> Drożdże w tej, y, w tej maszynie. Drożdże dzięki tej y, maszynie y, rozmnażają się. Y, no i właśnie już starter, na, y, starter drożdżowy na, na tego pilsa, który, który go dzisiaj waży, już y, kręci się na tym mieszadle. Y, y, w sumie to tak na oko, to nie wiem jeszcze jakie są rezultaty tego mieszadła, ale zobaczę to. Wydaje mi się, że jest, że to jest naprawdę dużo, dużo bardziej skuteczne, po czym ja to rozpoznaję. Poprzednio robiłem to w jakimś naczyniu, no i tak wstrząsałem nim co jakiś czas i po pewnym czasie na dnie tego naczynia miałem taki osad drożdżowy. W tej chwili oczywiście tego osadu nie mam, ponieważ wszystko tam się kręci, te drożdże tam w ogóle, daj no po prostu sodoma i gomora. <śmiech> Ale wyłączę to mieszadło i poczekam, aż to, aż to opadnie na dno, jak drożdże opadną na dno i dzięki temu zobaczę, będę mógł ocenić, jaka jest no, skuteczność tego mieszadła, jak dużo tego osadu jest. Powinno być go więcej i tak jak patrzę w toń tego, tego płynu, to wydaje się, że tam no, mnóstwo, mnóstwo tych y, takich zlepionych drożdży pływa. Tak, tak mi się wydaje. Także mieszadło jest pierwszym y, usprawnieniem. Drugie usprawnienie to pięciolitrowy dzbanek z podziałką. Nareszcie bardzo poręczny, do tej pory miałem tylko litrowy nie miałem za bardzo jak mierzyć tego, odmierzać wlewanej wody do, do, do garnka. Podzieliłem to sobie jakoś tam na centymetry. W moim garnku to mniej, mniej więcej jest tak, że około centymetra to jest 1 litr, ale teraz po prostu w pięciolitrowy, w pięciolitrowy dzbanek to trzy nalania, mam 12 litrów. No bo to pięć, tak naprawdę to 5 litrów to jest pod sam, pod sam rant tego dzbanka. No i dzisiaj już go wykorzystałem. Jestem zadowolony z tego zakupu. Ale chyba najbardziej zadowolony jestem z łygi. Kupiłem sobie taką porządną, drewnianą, grubą łygę do mieszania. Jest bardzo poręczna, bardzo profesjonalnie wygląda. No, wyglądam jak z nią stoję sobie, no jak prawdziwy piwowar bez względu na to, co mam na sobie, czy to jest fartuch, krótkie spodenki, dres, jeansy, garnitur, to z łygą prezentuje się jak prawdziwy piwowar. <grym> Także, no i jeszcze jeden zakup zrobiłem. Ostatnio, nie wiem, czy mówiłem o tym, wydaje mi się, że tak, że za dużo tych wszystkich słodów mam, że niepotrzebnie ich nakupiłem tyle, że przez to one już leżą tak długo, a ja je rzadko ważąc, zbyt rzadko, za rzadko, rzadziej niż bym chciał, nie mogę ich wykorzystać. No i w związku z tym powiedziałem sobie, że będę kupował sobie słody na jeden raz. No i kupiłem 25 kg słodu pilzyńskiego. Największy mój zakup na tej pory. No dobra, ale żeby nie było. Trochę mam y, usprawiedliwienie. Pierwszy y, Jestem na urlopie od tygodnia. Pierwszy tydzień y, urlopu już zleciał. Nic nie zrobiłem. Więc w sumie nie wiem, czy to y, moje usprawiedliwienie się y, w jakiś sposób przełoży na praktykę. Otóż chodzi o to, że chciałbym na tym urlopie y, coś y, więcej uważać skończyła się liga, przerwa jest, więc nie będę chodził na stadion przez najbliższe tygodnie. Poza tym no chciałbym też ze względów można powiedzieć oszczędnościowych kupiłem dwie fiolki drożdży płynnych. Jako że mam mieszadło, jak wcześniej wspominałem, wspominałem? Dobra, wspominałem, wiem, że wspominałem kupiłem dwie fiolki płynnych drożdży, jedną do, drożdży, do jedną do piw dolnej fermentacji, czyli właśnie do tego lagera. Po, z, dobra, to może o planach później, co będzie dalej. W każdym bądź razie liczę na to, że, że, że wykorzystam te drożdże i że na tym urlopie, a być może no, w weekendy pourlopowe będę mógł coś sobie y, uważać więcej. Taki jest plan. Przepraszam. No a właśnie jakie plany? Dwie fiolki. Fiolka pierwsza to jest właśnie ten bohemska... Coś mi się... Przepraszam. Bohemska rapsodia, czyli drożdże lagerowe, drożdże dolnej fermentacji. I na tych drożdżach zamierzam uważać dzisiejszego pilsa, a potem na gęstwie tych drożdży chciałbym przefermentować uważonego, znaczy jak go uważę, porter bałtycki. Będzie to mój pierwszy porter bałtycki. No i zobaczymy, ma no, chciałbym, może mi się uda, to będzie moje drugie takie mocne piwo, znaczy nie aż tak mocne jak ris, którego zrobiłem, Zreszt bo planuję, raz zobaczę, jakiego planuję. Porter bałtycki. Porter bałtycki ma mieć. on ma mieć plato? Aha, tutaj około 22. 21, 22. Czyli taki nie jakiś imperialny, niewielki. Powinno to się udać bez problemu ponieważ ja takie biwa y, około 18 to robię bez problemu na moim sprzęcie, więc podniesienie o 3 stopnie plato to ledwie tam parę... Nie, niewiele więcej y, słodu w garze i to się powinno udać. Y, no i nie będę y, walczył o jakieś właśnie wysokie... Y, wysokie y, wysoką gęstość wysokie plato, bo poprzednia walka zakończyła się. No, można powiedzieć porażką. Miałem wysokie plato, ale nie wyszło, no, ale piwo nie było udane. Więc teraz y, troszkę zejdę z tonu, troszkę mniejż y, trochę słabsze to piwo będzie, y, ale mam nadzieję, że po prostu będzie dobre. To, to jest chyba ważniejsze niż to, żeby, żeby wykręcać rekordy na y, plato. No tak, czyli to, to są plany na warki związane z drożdżami lagerowymi. No Kto wie, być może, no chociaż nie, bo to już mi nie pasowało. Chciałem powiedzieć, że z, z tych drożdży... No ale zobaczymy, no może po tym porterze bałtyckim, chociaż to nie pasuje według sztuki, żeby po mocnym piwie jeszcze wykorzystywać drożdże. No bo, dobra. I drugie... Drugie drożdże to jest jakaś klasztorna medytacja, Mniejszy, nie, nie pamiętam, w każdym razie to są drożdże do piw belgijskich. I na tym planuję zrobić takiego, no, w miarę zwykłego blonda po prostu, Belgie, Belgian Blond. A druga warka na tych drożdżach to byłby może jakiś Belgian IPA, coś może w. Ten deser. No i, i tyle, czyli mam zaplanowane cztery piwa. Trzy z nich mam już wpisane do Birsmifa, czyli do mojego programu wspomagającego browar, wspomagającego piwowara. Trzy receptury mam już wpisane. Nie mam wpisanej tej czwartej, czyli tej, tego Belgian IPA. Jeszcze nie mam. No ale do niego to jeszcze kawał czasu, bo to jakby to wyglądało teraz tak, jakby to mogło wyglądać, jeśli chodzi o kalendarz. Mamy dzisiaj 22, 22 grudnia. Tak naprawdę te, to, tą pierwszą warkę blonda, pierwszą warkę na tych drożdżach belgijskich mógłbym robić w zasadzie w dowolnym czasie, może już jutro, może tuż po świętach. Natomiast następne no to już zależy od fermentacji, tak? jak będzie fermentacja tych piw przebiegać, bo, bo tam te kolejne piwa będą robione na gęstwie drożdżowej, więc najpierw musi się ta gęstwa stworzyć w tych piwach, które, które będą fermentować. Natomiast z drugiej strony, tak sobie myślę, ponieważ to, ta fermentacja, a właśnie jak ona długo może trwać, to może trwać no 2-3 tygodnie. Dlatego myślę sobie, że nie będę jednak już po świętach, tuż po świętach robił tego blonda, ponieważ chciałbym dochować pewnej tradycji. Tak się dzieje już chyba Trzeci rok z rzędu działoby się, gdyby, gdyby mi się to udało, że noworoczne ważenie. 1 stycznia w zeszłym roku ważyłem piwo, chyba dwa lata temu, wydaje mi się, że również. W związku z tym byłoby to podtrzymanie tej jakże miłej tradycji. No i tak to tak, tak wyglądają moje plany. Hmm my mamy te tutaj tak, do podgrzewania mam jeszcze 12 minut ale tymczasem się z Wami tymczasem, tymczasem się z Wami pożegnam i do i do usłyszenia za sekundę yy, przypominam, że słuchacie trzy 14 wopl 314 to jest y, po prostu liczba pi, a pi plus wo to razem piwo, czyli słuchacie 314wo.pl, piwo.pl, ale nie wchodźcie na piwo.pl, bo to jest jakaś inna domena, nie wiem czy jest taka mniejsza o to moja, to jest 314wo.pl, tam jest blog, można sobie posłuchać y, tych właśnie podcastów, można tam też przeczytać no, przepisy różne, takie. Taki dziennik y, browaru. Jest godzina 11:36. W tej chwili Zacier już jest podgrzany do temperatury 65 stopni i w tej temperaturze będzie sobie y, 75 minut y, leżał. Kieruję się y, tymi y, podpowiedziami, które Birsmi Daje. To jest zupełnie inny schemat zacierania niż ten, który powszechnie na forach obowiązuje. Jest zalecany. Ja robię według Birsmifa, Zobaczymy, co z tego będzie. To jest drugie piwo, które robię, e, robię w ten sposób według Beersmitha. Oni robią przerwę, pierwszą przerwę w 50 minutach, 30-minutową i potem bardzo długą w 75, e, w minutach. 5 stopnia 75 minut. Normalnie najczęstsze sposoby zacierania to jest 65-7 stopni i to jest godzina. I potem 10 minut w 72 i potem 75 to już jest marszałt. Tutaj też jest jeszcze taka przerwa, no przerwa właściwie to jest marszałt, ale, ale ten marszałt jest przez 10 minut. No dobrze, a tymczasem otworzę to piwo jednak, które robiłem poprzednio, które leżakuje, które leżakuje 10 minut, trochę przyciszę sobie muzyczkę. Red Hot czyli Peppers. Dobrze, mam taką mniejszą buteleczkę, resztka tam została wlana, troszkę może to być... Mylące, na pewno będzie, to piwo będzie zupełnie inne niż te wszystkie pozostałe. Mam nadzieję, że w ogóle ono już jest jakoś pijane. Dlaczego ono będzie inne? No bo tam już końcówka, zwykle w końcówce już się zbierają jakieś takie szumowiny chmielowe. Mimo filtracji to zostają tam na dnie takie, taki bardzo drobny chmielowy pyłek. No dobrze. Coś tam syknęło, więc jakiś gaz jest. Bardzo przyjemny z butelki. Chociaż... No, dobra, przeleję do... zeropiany, Prawie zero piany. Słabiutko. Na dnie gruba dosyć warstwa właśnie chmielowo drożdżowa. Przyjemny przyjemny zapach, taki. Yy, chmiel, yy, to jest chmiel oczywiście, ja mam trochę, jestem po katarze, już, już co prawda mnie ten katar opuścił, ale, ale jeszcze yy, nie jestem całkiem yy, zdrowy. Trochę się martwię tą pianą, no ale to piwo jeszcze jest za młode, tak naprawdę jeszcze ona, yy, jeszcze ona, zresztą to nie jest adekwatna butelka. Bo ono się świetnie pieniło podczas rozlewania. To nie jest zapach taki typowy, taki amerykański chmieli, taki cytrusowy. Z czym on mi się kojarzy? Kurczę, mam skojarzenie winogrona. Znaczy to są, no nie wiem, no dobra, spróbujmy. Niskie nasycenie, bardzo niskie. Ale bardzo dobre. No właściwie taki jak miało być. Porządna goryczka, naprawdę taka solidna. Dużo słodyczy, tak, ale takiej no, taki fajnej, nie karmelowej, nie mulącej. Bardzo przyjemny ten zapach chmielowy, retronosowy też on jest przyjemny. Bardzo mi trudno jest, nie jestem sędzią i jestem w ogóle słaby w wąchaniu. A już w kojarzeniu, mnie się ten zapach z czymś kojarzy, ja go, On jest dla mnie znajomy, no a teraz to już się go tyle nawciągam, że coraz mniej go czuję. W każdym razie piwo jest y, udane, zadowolony jestem. Myślę, że piana będzie, bo jak ja tak zakręcę nim troszkę tu w kieliszku, to za chwilę ono się wzburza i taką bardzo ładną robi pianę, bardzo drobną. No ale jeszcze mu się należy ten co najmniej z tydzień leżekowania. Jest mętne, ale to też taki ta butelka nie jest adekwatna, to, to jest zupełnie butelka, można powiedzieć, pomijalna, jeśli chodzi o te testy, no ale cóż. Bardzo przyjemny, ten zapach nie jest bardzo mocny, bo ja nie miałem aż tyle chmieli, chmielu, żeby, żeby na, bardzo nachmielić. Ale, ale uważam, że jest bardzo przyjemne. Będę pił je naprawdę ze smakiem i bardzo się cieszę, że ono się udało, bo ja już widzę dno w swojej piwniczce. Coraz mniej mam tych piw, już mi się mocno znudziły, też tak naprawdę. Piwo to z kawą, wanilią to już, już mi się kończy. Piwo to bardzo lekkie takie, które było mm. No właśnie, może ja zrobię bardzo lekki jeszcze. Na przykład bardzo lekki lager, szósteczka. Albo ósemeczka chociaż. Z dodaniem troszkę hmm, dla ciała żytniego, bo mam taki, takiego trochę. Czyli między porterem bałtyckim byłaby jeszcze... Między porterem bałtyckim a pitsem byłby jeszcze taki jakiś, nie wiadomo jaki, lagerek. Lekki. Może, może tak. Zobaczymy. No fajnie, fajnie. Piwo jest kompletnie mętne, ale to nie, nie, nie zupełnie ta mętność nie przeszkadza. Ono jest zmętnione w sposób równomierny. Nie ma tutaj farfocli żadnych. Po prostu jest jest nie, nieprzezroczyste takie. Ja po, po pierwsze lubię, to, lubię takie coś, ale nawet ale jeśli chodzi o, o, o, o ten aspekt, który akurat piwa, czy ono jest mętne, czy przejrzyste, to akurat jest najmniej dla mnie istotny aspekt. Mało, mało nagazowane. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni, bo w tej chwili jest troszkę, troszkę przez to takie płaskie mdłe. No cóż, ale ono jeszcze za mało jest w tych butelkach, chociaż ja z drugiej strony troszkę się boję, bo, bo mam wrażenie, że ja tego cukru na refermentacji nazwałem nieco, nieco za mało. No dobrze, dobrze, dobrze. Wasze zdrowie moim najnowszym piwem, 30. warką, bo to, co dzisiaj jest gotowane, to jest warka 31. Tak, dobra. Muszę jeszcze raz ponarzekać na podcasty. W ogóle ostatnio słyszałem, Tomasz Kopyra to powiedział, nie weryfikowałem, nie wiem, czy to prawda, ale że w Stanach Zjednoczonych tak jak u nas w pewnych kręgach youtuberzy są bardzo popularni, oczywiście niektórzy tak w Stanach podobno właśnie taką karierę robią podcasterzy Tomek powiedział właściwie nie, nie wiem czy mogę mówić Tomek on tak funkcjonuje w internecie ale przecież ja z nim sobie ręki nie podawałem nie wiem dobra Tomek powiedział, że, to jest, że powodem tego jest to, że w Stanach bardzo dużo, dużo odległości się przemierza samochodem. No a YouTube'a w samochodzie oglądać nie można, a podcasty, owszem, w samochodzie słuchają się bardzo przyjemnie. Ale to taka dygresja. Ja też samochodem całkiem sporo jeżdżę, w związku z tym podcasty lubię. Ale to chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że bardzo mi brakuje takiego oldschoolowego troszkę podejścia do podcastów. Kiedyś to było tak, że człowiek wynajdywał jakiś... Podcast to był taki blog. Miał plik RSS. To takie coś, że można to sobie <śmiech> Przepraszam, zaimportować do do specjalnego programu czytnika i, yy, i wtedy, kiedy pojawi się nowy wpis, nowy wpis na blogu, nowy, nowy, yy, nowy podcast, yy, to taka osoba używająca takiego czytnika RSS po prostu dostaje o tym powiadomienie. No, coś w rodzaju tak jakby do nim mail przyszedł. Zresztą są na pewno yy, wtyczki do popularnych programów pocztowych typu Mozilla i Tenderbird. Ale kto z nich się korzysta z takich programów? Wszyscy się logują przez stronę www do swojej skrzynki pocztowej. Ale są też czytniki online. Owe. Ja korzystam z Fidli na przykład, fidli.com. Ale yy, i co to, yy, co to daje? Wciągam sobie taki podcast jeden, drugi, trzeci, setny, sto dziesiąty. I, yy, I dostaję podcast, blogi i, i takie różne rzeczy, i sobie to czytam. To ja to ja decyduję, co lubię. To ja decyduję, że sobie ten dany RSS wciągam do tego programu. Bo na takim na przykład Facebooku, Instagramie, Twitterze czy innych takich rzeczach, no decyduje o tym algorytm, co ci wyświetlić. Oczywiście, że jest tam pewne zależność, że jak. Nie wiem, lubisz daną, dany profil, lubisz daną stronę, to jest większa szansa na to, że ona ci się wyświetli. Ale to tylko jest szansa. Były takie portale, które agregowały te agregowały podcasty. Może, może coś takiego dzisiaj istnieje też, ale no nie wiem, może ja wypadłem z obiegu. W każdym razie, te, które kiedyś funkcjonowały, to w tej chwili już nie funkcjonują. Podcasty się strasznie sprofesjonalizowały, co z jednej strony jest fajne, bo naprawdę to jest wysoka jakość tego, co produkują ludzie. Wysoka jakość zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym. I to jest wspaniałe, naprawdę. Ale brakuje mi takich podcastów, takich właśnie, że ktoś po prostu miły, inteligentny, z ciepłym głosem mówi coś po prostu fajnego z głowy, szyje. No chodzi o to, że czegoś takiego jak ja. Z drugiej strony no, wygląda na to, że jestem w dużej mniejszości. Poza tym kolejna rzecz, która mnie jakoś tam odstręcza, której nie lubię, to są te wszystkie portale na których podcasty się pojawiają, wszystkie te platformy. W tej chwili podcasty pojawiają się na SoundCloudzie, na tych takich z muzyką. No, wiecie, ten najpopularniejszy serwis, serwis muzyczny w iTunes. Tego typu rzeczy. A kiedyś po prostu się subskrybowało tego RSS-a i było. No. Teraz jak ja mam rss i to, a ktoś publikuje na SoundCloudzie, to oczywiście, że jest to możliwe, żebym ja sobie to skonwertował i, i wciągnął i miał powiadomienia, ale no, to nie, nie jest takie wprost. No. Z jednej strony to pewnie jest wygodne dla tych wszystkich użytkowników tych SoundCloudów i SoundCloud podobnych rzeczy. Pewnie jest więcej takich, takich portali. Ale Kurczę, no jakoś brakuje mi tych po prostu tych starych czasów, tych oldschoolowych podcastów, które miały tylko RSS-a i, i cała y, tak naprawdę własność, cała wszystko co miały, to było ich, no, tych twórców. Całą popularność, całe, całą publikę, którą zgromadzili, y, nikt im tego nie wyłączy nie popsuje, bo, bo oni sobie to zgromadzili przy pomocy własnych e, narzędzi. Prawdopodobnie druga strona tego medalu jest taka, że przy pomocy tych wszystkich nowoczesnych narzędzi, nowoczesnych agregatorów, nowoczesnych portali, słuchalność tych podcastów jest dużo większa niż, niż kiedyś. No ale to jest takie... Takie nowoczesne, takie, takie B, no. Mówię to, bo nie lubię po prostu Facebooka i tych podobnych wszystkich rzeczy, które y, powodują, że człowiek traci kontrolę nad treściami, które tak naprawdę lubi. Częściowo oczywiście, bo gdzieś tam Facebook próbuje, <śmiech> próbuje albo i nie próbuje, no. W każdym razie podrzuca takie rzeczy, które niby to lubimy. Dzięki temu jest też szansa, że pojawi się coś, czego, czego ja sobie nie zasubskrybowałem, a co może mnie zainteresować. Nie wiem. Ja Dla mnie mój czytnik RSS jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o, o szukanie treści, o czytanie. O czytanie. Jakieś rzeczy i osłuchanie też podcastów. To właśnie w nim mam zasubskrybowane wszystko, czego słucham. A również kanałem na YouTube. Interfejs YouTube'a jest dla mnie po prostu niewygodny, niefajny. Gdybym miał tam sobie coś zaznaczyć do oglądania w późniejszym okresie, w jakiejś kolejności, to to jest wszystko bardzo takie niewygodne, takie... Wszystkie te interfejsy są takie... E, pięciominutowe, bym powiedział, czyli wszystko, co pojawiło się przed chwilą, to jest e, w nich najważniejsze. Co może niekoniecznie być e, dla mnie najważniejsze, a trudno zorganizować to w inny sposób. Nie wiem. Trzeba wciskać te żaróweczki, powiadomienia jakieś. Jak masz już nich za dużo, no to zaczynają się schody, bo przecież oni też, bo oni nie, nie można mieć stu najważniejszych rzeczy. No. A przy pomocy czytnika RSS mogę. I, I tyle. Także takie są moje żale a propos podcastów. Tymczasem napiję się Kawy, godzina 12.30 Jeszcze 20 minut tej przerwy Właściwie to zaraz sprawdzę jak tam temperatura i prawdopodobnie podgrzeje trochę ten zacier Przypominam, że słuchacie relacji zważenia piwa w stylu Pils Wiem, że są dwa, ale to będzie raczej ten czeski no i do usłyszenia za chwilę. No dobra. Trochę czasu minęło w realu. Mamy godzinę 15.35. 15.35. W tej chwili brzeczka już zaczęła wrzeć. Już zaczęło się gotowanie. Przed chwilą włączyłem stoper. Za parę minut będę wrzucał chmiel. Chmiele tylko Jungą. To jest polski chmiel. Dlaczego ten? Wysłuchałem w podcaście Alchemia, że tam chłopaki z laboratorium, z Browaru Monster, używają go do chmielenia na goryczkę. No i powiem tak, że po tym się zorientowałem, że kupiłem w związku z tym tego chmielu do chmielenia właściwie Wszystkiego, co w najbliższej przyszłości planuję uważyć. Ponieważ piwa, które w najbliższej przyszłości będę ważył, nie są piwami chmielowymi. Kupiłem jeszcze trochę amerykańskich chmieli do tego ewentualnego Belgian Blond blondu. Bon. Belgian IPA, o. No i, i e, będę chmielił tą jągą. Już mam odmierzone, odmierzoną pierwszą porcję. A będzie się to mianowicie miało tak, 10 gram na y, 60 minut, 20 gram na 30 minut i potem jeszcze 20 gram na, y, na co, na hop, y, Whirlpool, o, na Whirlpool, albo Hobbs, no na Whirlpool, tak. A. Oczywiście wkładam swój Hops Spider do garnka, ponieważ uważam, że się świetnie sprawdził ostatnio. E, przepraszam, Trzymaję, trzymałem, nie, źle go wsadziłem. Znaczy, dobrze, no. kurczę. Chwila, muszę tu zrobić małą, małą reformę, o, trochę, trochę za, za dużo gazu, mocno ta brzeczka buzuje, o, tak będzie lepiej, żeby za dużo nie odparowało, żeby było więcej piwa, no, także za 5 minut, ponad 5 minut wrzucam pierwszą porcję chmielu. No dobrze, a tymczasem chwilka, yy, chwilka jak zwykle, stałej rubryki Olegi. Zacząłem chodzić, pewnie słychać. Dobra, spróbuję się w jednym miejscu ustawić. Chwilka Olegi. Legia jest wiceliderem na pierwszym miejscu Lech Gdańsk, ale Legia odrobiła dwa punkty. I w tej chwili ma. Yy, 3 punkty straty, a właściwie można powiedzieć, że dziś, dokładnie dziś, 22 grudnia Legia jest w tej chwili liderem, bo Lechia gra chyba dzisiaj dopiero. Zresztą sprawdzę to, bo to ciekawe, bo jakby Legi, Lechia przegrała, chociaż oni grają z jakimś z kimś słabym, to raczej nie powinni przegrać. Yy, ostatni mecz... Ostatni mecz Lechia zremisowała. Legi też niewiele brakowało, bo grała z, na wyjeździe za Głębiem susnowiec i było 2 do 3. Co my tu mamy? Tak, Lechia jeszcze nie grała, a będzie grała, dziś, dziś, pewnie dziś. Hmm z Górnikiem Zabrze, no tak, dziś o 18.00, więc kto wie, może podczas tej warki dowiemy się, e, powiem wam, czy Legia pozostaje nie na zimę liderem, ponieważ jest to ostatnia kolejka przed przerwą zimową, jest to, to 20. kolejka. E, Legia w tej chwili ma 39 punktów i Lechia też 39, no ale ten jeden mecz z Górnikiem Zabrze, który jest na 15. miejscu, na przedostatnim miejscu w tabeli, więc więc raczej Lechia powinna wygrać. Tym bardziej, że gra u siebie. Co się ostatnio działo w Legii? Nic. Wszystko idzie takim swoim cichym, spokojnym torem. W tej chwili jest ta, zaczyna się ta przerwa zimowa. Zobaczymy, co to będzie, ponieważ spodziewam się pewnych ruchów w kadrze zespołu. No bo Legia Słabo wszędzie finansowo i prawdopodobnie trzeba będzie tu wykonać parę ruchów. Myślę, że no mogą się zgłosić po naszych, szczególnie tych młodszych zawodników. Sebastian Szymański jest zagrożony, że tak to nazwę, transferem zagranicznym. Majecki, bramkarz jest zagrożony, Nocz jest zagrożony, Kulenowicz jest zagrożony. To są wszystko młodzi ludzie i oni... I to są zawodnicy, którzy ostatnio całkiem nieźle się prezentowali. Dlatego ich ewentualny transfer, ich ewentualne odejście no będzie, będzie stratą i trzeba będzie tutaj uzupełniać. No cóż, ale jestem dobrej myśli. To dotyczy dokładnie wszystkich zespołów. Zobaczymy, jak, który, która drużyna przejdzie ten... Zimowy, zimowy okres. Wydaje się, że Legia o tyle jest tutaj najbardziej zagrożona, że naprawdę w ostatnim czasie mocno stawiała na tych, na tych zawodników młodych. Myślę, że w dużej mierze dlatego, żeby właśnie ich sprzedać, żeby podreperować budżet. Z ważnych rzeczy, które się nie tyle w Legii zadziały, co w ogóle w, w Lidze, to ostatnie problemy Wisły Kraków, która na krawędzi bankructwa stanęła i naprawdę była realna, realne zagrożenie, że będzie musiała się wręcz wycofać w połowie sezonu z rozgrywek i, i wystartować od czwartej ligi. Z tym, że w którymś Radiowym programie, jak on się nazywa? Krzysztof Stanowski, z Weszło. Trochę odrzeźwił mnie, bo rzeczywiście to wyglądało, znaczy trochę jak trochę. No, inaczej, powiem o co chodzi. Pieniądze, które potrzebne były w Wiśle, to było, żeby się uratować, to jest ledwie kilka milionów euro. No, to, to jest duża kwota jak na Polską Ligę, ale jak na pieniądze, które się kręcą wokół piłki w tej chwili, no to to jest tak naprawdę no, do porządnego zawodnika, za to nie można kupić. Dlatego a, a jednak y, polska liga jest y, marketingowo całkiem y, atrakcyjna. Y, od przyszłego sezonu y, będzie ją pokazywała jeden mecz w tygodniu i to taki hitowy mecz będzie pokazywała telewizja polska w tej chwili Liga Polską pokazuje tylko Kanal Plus I chyba Eurosport w poniedziałek jakiś shitowy mecz no i to są oglądalność o chmiel wsypuje moment O. Wyciągam Hop Spider, ponieważ wrzuciłam chmiel do bezpośrednio do kotła więc już tak się będę gotował trudno. Potem się przefiltruje. Dobra, pierwsza porcja chmielu 10 gram Jungi już w kotle. A, bardzo ładny zapach, bardzo lubię ten moment kiedy się wrzuca chmiel. I on razem z oparami wydobywa się z garnka. Dobrze, yy, kontynuując. O czym to ja, o czym to ja, że Wisła, że te parę milionów. Aha, że marketingowo Polska Liga wygląda całkiem przyzwoicie. W przyszłym roku zacznie ją pokazywać telewizja polska. Oglądalności w Kanał Plus są, no to są... Yy, rzędy wielkości mniejsze niż to, czego można się spodziewać, kiedy to w otwartym kanale telewizji polskiej będzie prezentowane. Zatem ta wartość marketingowa jeszcze podskoczy. Na stadiony przychodzi po kilkanaście tysięcy ludzi. Być może nawet pod wpływem tej tego pokazywania w telewizji, może to się nawet zwiększy. Kto wie. Kraków to jest duże miasto. Wisła to jest duży klub. Więc te naprawdę parę milionów euro na początek tej inwestycji, to nie jest, to nie są duże pieniądze według mnie. No i znalazł się rzeczywiście jakiś inwestor. Jakieś szemrany, znaczy szemrany po prostu, może nie, nie źle powiedziałem, bo to takie jest... Yy, jak to się mówi? No negatywne określenie. W każdym razie nie wiadomo kto jest inwestorem. Znaczy wiadomo trochę, ale, ale trudno tutaj coś powiedzieć takiego wiążącego. To jest jakieś konsorcjum finansowe z Kambodży, za którym stoi jakiś inwestor, nie pamiętam nazwiska. Do tego jeszcze jak, jakiś brytyjski, londyński czy tam City, jakaś grupa finansowa. To są wszystko tak takie firmy, takie podmioty, mające jakieś w gruncie rzeczy niewielkie kapitały. Więc zobaczymy. No, pojawiły się pewne, pewne podejrzenia, że być może tak naprawdę chodzi o jakieś grunty, które są, których Wisła jest właścicielem. I wcale bym się nie zdziwił, bo bardzo często tak naprawdę ci wszyscy zbawcy klubów to tak naprawdę mają w zanadrzu gdzieś tam z tyłu głowy, że być może da się zrobić interes na ruinacji tego przedsięwzięcia, jakim jest klub. Ja w każdym razie y, cieszę się i życzę Wiśle jak najlepiej, bo ja uważam, że polskie polskiej lidze powinny grać zespoły z dużych miast, w ekstraklasie oczywiście. Y, nie to, żeby w związku z tym, jak ktoś tam ma, tak jak nie cieszcza sportowo, awansuje, a ma tam, nie wiem, 800 mieszkańców, to żeby ich nie wpuszczać. Ale chodzi o to, żeby to były no, naturalne, kluby naturalnie przynależne takim ekstraklasie, duże, dużej piłce. Żeby to właśnie były kluby z dużych miast, z dużych środowisk, gdzie jest dużo kibiców. Gdzie nie trzeba ich tak naprawdę wymyślać dopiero. Gdzie tak naprawdę ten klub nie opiera się tylko na tym, że kaprys jednego biznesmena jest taki, że on by chciał mieć piłkarską drużynę. Dlatego Wiśle życzę, życzę dobrze, jeśli chodzi o tą konkretną sprawę. A na boisku życzę im, tak jak wszystkim innym drużynom w całej Ekstraklasie, życzę im wicemistrzostwa. No i to właściwie tyle, co bym chciał powiedzieć w tej chwili o Wiśle. O, o wiśle, o legi, chciałbym tyle powiedzieć o legi i, i rozgrywkach, w których legia uczestniczę. No w tej chwili gdzieś tam chyba do połowy lutego jest przerwa, przerwa w rozgrywkach, więc to jest przerwa również na ważenie. No cóż, a ja tymczasem kończę swój monolog i do usłyszenia za chwilę. No zważenie piwa zbliża się już do końca. W zasadzie samoważenie, żeby być precyzyjnym, to już się skończyło, bo już zakręcamy gaz. To ten szum, który słychać to chłodnica, czyli przepływająca przez chłodnicę woda. W zasadzie można powiedzieć, że już wylatująca z niej po drugiej stronie. Z kolei ten taki regularne takie szuranie to.. Ja mieszam w tej grzeczce, żeby chłodnica ją równomiernie chłodziła, w zasadzie równomiernie, po prostu szybciej. I tak to właśnie <śmiech> wygląda. Konkurs, jak zwykle, jak zwykle do wygrania... Co my tu mamy? Korona, kiedy sami się skończyła. A za chwilę zacznie się y, ten ważny mecz, który może zdecydować będzie na y, tronie lidera przez zimę siedział. No dobrze, ale wracając do piwa, a w zasadzie do naszych, do moich, bo tak jak za każdym razem mówię, jest to absolutny dowód, skoro nikt nie chce piwa wygrać, to znaczy, że słucham tego podcastu sam, ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Naprawdę go słucham po tym, po tym nagrywaniu i jest to dla mnie przyjemne. Konkurs jak zwykle ten sam. Można powiedzieć, że nie rozstrzygnięty wciąż. Poprzednie, tak w ogóle zanim podam reguły, poprzednie są, poprzednie Edycje są takie same praktycznie. I wciąż można wybrać, choć w zasadzie nie polecam startowania, bo już naprawdę zostało piwa niewiele i może być tak, że natrudzisz się, odpowiedź odpowiesz na te trudne pytanie i w rezultacie i tak nic nie wybierasz. Dobra, reguły konkursu pod wpisem dotyczącym tej warki albo na blogu albo na Facebooku należy skomentować <śmiech> po prostu wrzucić komentarz Najlepszy komentarz wygrywa piwo w momencie kiedy ono będzie już gotowe ponieważ to jest lager w zasadzie PIS, ale wiadomo, na drożdżach dolnej fermentacji lagerowych. W związku z tym to piwo będzie gotowe za co najmniej półtora miesiąca i wtedy rozstrzygnięcie konkursu. Kiedy ono będzie już gotowe, to wtedy powiem, że to właśnie ten lub ten komentarz lub w zasadzie żaden. Do tej pory tylko jedno piwo oddałem w tym konkursie swojemu koledze. Zatem jedno piwo w ten sposób można wygrać, komentując po prostu, a drugie piwo może wygrać Twój kolega, Twoja dziewczyna, Twój znajomy, Twoje dziecko. Nie, żartuję. Znaczy nie, no okej, okay, dziecko tak, ale powyżej 18 lat. Zresztą nie wiem, czy chyba je nielegalnie robię ten konkurs. Hmm. Ale uważam, że skoro y, nikt nie słucha, albo dwie, trzy osoby, to można powiedzieć, że jesteśmy w kręgu znajomych. Dlatego... Dlatego drugie piwo wygrywa, y, drugie piwo może wygrać osoba, która po prostu na Facebooku, już tylko na Facebooku, polubi profil314wa.pl i napisze też pod tym wpisem, że właśnie została sprowadzona przez. Znaczy zarekomendował ją ktoś i właśnie poleciła mój profil mojego browaru domowego. Proste reguły. Każdy głupi to potrafi, nawet ty. Więc zachęcam do wzięcia udziału. A tymczasem ja już właściwie kończę, znaczy podam na koniec parametry, co mi z tego wyszło, jeśli chodzi o liczby, czyli jaka gęstość. Spodziewam się więcej niż 12, 12 BLG. Co, znaczy chciałem 12, ale będzie prawdopodobnie więcej, więc to będzie taki, można powiedzieć, double piece. Na pewno nie ale nie, nie zamierzam go. Nie zamierzam go rozcieńczać, będzie tak, nie będzie, trudno, po prostu wychodzi na to, że moja wydajność jest nieco wyższa niż ta, którą, którą zakłada Smith, ale mam nadzieję, że on się tego nauczy, że ja mam wyższą wydajność, albo gdzieś będę musiał sparametryzować tą wydajność, żeby w kolejnych warkach uwzględnić to. Świetnie jest, bo woda jest w wodociągach zimna, zatem to co tutaj mi się chłodzi to już zeszło do 30 stopni, bardzo szybko się chłodzi. Ja wiem, że tak naprawdę najgorsze, najwolniejsze to są te ostatnie stopnie, więc jeszcze, jeszcze trochę mieszania przede mną. No dobra, to do usłyszenia za chwilę, już w ostatnim wejściu, kiedy podam Jakie liczby? Przypominam, słuchaliście, słuchacie jeszcze 314wo.pl. Bartek przy mikrofonie, waży dzisiaj piwo w stylu Pils. Możecie przeczytać, receptura będzie udostępniona w internecie. Możecie sobie przeczytać, jaka ona jest, jeśli to kogoś interesuje, to ja tam będę uzupełniał poszczególne wpisy w, ram w, miarę, w miarę kolejnych kroków, tam fermentacji, jakieś takie rzeczy. Dobra, to do usłyszenia za chwilę w ostatnim, w ostatnim już wejściu.